Portal Infra zaprasza na autorski cykl felietonów. Z Autaju widać więcej. Tajemnice i zagadki Rosji według Wojciecha Grzelaka. Podczas podróży przez Autaj można napotkać dość osobliwy widok. Nognące się wzdłuż drogi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 Kosztuje w kurcie około 300 dolarów. Te panty pozyskiwane są ścinane w dość brutalny sposób. Jelenie są zapędzane do odpowiednich zagród i po prostu ścinane są im te panty na żywca piłkami. Cała operacja trwa paręnaście, kilkadziesiąt sekund. Czy raczej nie jest specjalnie bolesna, ale zwierzę przeżywa stres. Poza tym wypuszczone już z tej zagrody, gdzie pozbawiono go jego pozbawiono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 Posiadają w sobie moc, siłę, która działa znacznie efektywniej na znane u nas i także inne mieszanki witaminowe. Kopiele w, w wywarze z Pantów odbywano w takich dość prymitywnych warunkach. To było jakieś szopy, wanny do których wydawano bezpośrednio wodę e, ten wywar spantów no, przypomina zresztą wodę jest taki dość łusky. no i rzeczywiście działanie jest dość silne bo zdarzało się, że przedawkowanie skutkowało no, nawet zatrzymaniem akcji serca ta cała procedura tej dziwnej kąpieli e, przypomina nieco znaną rosyjską bajkę o koniku garbusku gdzie, gdzie również sar wchodzi do tak wanny żywą wodą, z fatalnym zresztą dla niego skutkiem, ale to przekonanie bajkowe, legendarne o Żytej wodzie odpowiada nieco no właśnie y, temu, co może sprawić kąpiel w wywarze z pantów Marala. O tym, że panty posiadają y, właśnie takie znakomite lecznicze właściwości, wiadomo, było już od dawna. Y, Sprawiała to obserwacja przyrody i to, że y, panty rosną bardzo szybko, a to dzięki bardzo bogatej, bardzo odżywczej florze Autaju. Wiele spożywa młode rośliny rosnące na wiosce yy, i drogi yy, rosną mu w bardzo szybkim tempie. Oczywiście marana choruje się też yy, w innych częściach świata, w Nowej Zelandii, w Kazachstanie, ale tylko te autajskie uchodzą za najbardziej wartościowe. W, w autajskich aptekach nie tylko w sklepach, są liczne balsamy, yy, spantów, nalewki, tabletki, jest tego rzeczywiście bardzo wiele, co świadczy o popularności tego leku, no i także niewątpliwych jego zaletach. Zresztą już na pradawnych rysunkach, których też jest wiele na Utaju, na rysunkach naskalnych, pochodzących przed kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu tysięcy lat, i dotowanie jest czasem sporne, znajdują się wyobrażenia jelenia ze wspaniale odtworzonym jego porożem, dominującego nad leżącymi u jego kopy ludźmi, no to to świadczy o przekonaniu jakichś ośrodków mocy tych autańskich jeleni imarali. Oczywiście, zanim rozpoczęto hodowlę yy, jeleń w Autalii, y, przedtem pozyskiwano ich y, rogi, ich panty, po prostu polujące. Działo się tak przez wieki, i y, na rzecz, że y, y, właściwości leczniczej w znajdujące się w Panta, zwłaszcza Pantokryna, y, są, znacznie występują w znacznie wyższym stężeniu w, w rogach jeleni kodowanych. W każdym razie takie polowanie kończyło się oczywiście najczęściej śmiercią zwierzęcia i pozbawieniem no, właśnie tych Pant. Wśród myśliwych autajskich do dzisiaj panuje przekonanie o niezwykłych maralach. Zresztą y, opowieści łowców, y, którzy czasami, jak to mówili, przesadzają przy tej części świata, powtarzają wątek y, opiekuna zwierząt, gospodarza nazwanego, który y, chroni niektóre zwierzęta, ale nie dotyczy to tylko marali. Wiąże się to też z, z innymi gatunkami zwierząt, ale marale rzeczywiście są jakby tu świętym zwierzęciem retosie Ałtajczyków, którzy zresztą można by to wspomnieć nie polują bez potrzeby, ale wielki szacunek Ałtajczyków do przyrody odzwierciedla się również w ich zasadach dotyczących metod łowiec. Nie polują do wszystkiego, kto się rusza, jak uważa się u całego z warstwy tzw. nowych Rosjan, a po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 www.chomikuj.pl ukośnik infra.org.pl Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl